Witamy Was bardzo serdecznie. Wita Was dealer Marek i dealer Irek. Dostaliśmy kilka ciekawych informacji, kilka ciekawych komentarzy. Wybraliśmy jeden temat z tych komentarzy i dzisiaj porozmawiamy sobie o pewności siebie. A co Ty sądzisz w ogóle Marku o pewności siebie? Jaki jest Twój pomysł? W jaki sposób nasi słuchacze mogą nabrać pewności siebie? Okej. Okay. Jest, jest mnóstwo literatury, mnóstwo gdzieś pomysłów, które, które opisują to, w jaki sposób tą pewność siebie można zdobywać. Ja powiem o swoich, swoich przykładach i wydaje mi się, no, testowałem to gdzieś tam podając też osobom, z którymi się spotykałem, dlatego Tobie też chciałbym o tym powiedzieć. Ale wiesz co, mam pewien pomysł, bo zanim będziemy mówili Wam o pewności siebie, to może warto zadać Markowi pytanie. Po co jest w ogóle potrzebna ta pewność siebie? Do czego ona nam jest potrzebna? Co ona ułatwia w ogóle? Po co ona jest? A To, to jest ciekawe, bo tak naprawdę ona dociera do samego jestestwa mojego. I cię, powiem Ci, ciężko jest mi nawet ją rozłączyć tak, żeby z zewnątrz na nią spojrzeć, powiedzieć, do czego ona jest potrzebna. Ona tak naprawdę definiuje mnie i... i, i... Tak opisuje mnie, moje każde zachowanie tak naprawdę jest mną, więc jest ciężko mi powiedzieć, do czego jest potrzebne, do wszystkiego. Ale poczekaj, no? zobacz. Mamy, mamy osobę, która ma w sobie pewność siebie. Tak. I mamy drugą osobę, która tej pewności siebie nie ma w takim stopniu, jak ta pierwsza osoba. I teraz no. pytanie, co może osiągnąć dzięki tej pewności siebie ta osoba, którą ją ma, a co może osiągnąć, czego. Nie ma możliwości osiągnąć ta osoba, której tej pewności siebie nie ma. Może to jest akurat ciekawa rzecz, do omówienia. Okej. Okay. To tak jak teraz zadawałeś to pytanie, też sobie to szybko przetworzyłem i myślę, że pewność siebie jest, jest szybkością do osiągania celu. Dodaje Ci prędkość w osiąganiu celu. Bo nie chcę powiedzieć, że osoby, które nie mają pewności siebie, nie mogą niczego osiągnąć. Mogą dokładnie to samo osiągnąć, co osoba, która jest pewna siebie, ale dużo wolniej. Myślę, że pewność siebie daje Tobie po prostu prędkość w realizowaniu swoich celów. Dobrze, to powiedz w takim razie teraz jak Ty, jak Tobie w życiu pomogła pewność siebie? Zaczęło się tak naprawdę od tego, że to życie rzuciło mi wyzwanie, gdzie musiałem musiałem tą pewność siebie zdobyć dlatego, że, że tak naprawdę związane to było z moim być albo nie być. Więc na początku tak naprawdę to życie mnie wrzuciło na głęboką wodę, pchnęło mnie, pchnęło mnie do tego, żeby tą pewność zdobyć. No i, i faktycznie... Zacząłem, zacząłem działać. Moje działania podzielone na małe kroki, małe sukcesy dawały mi coraz większe poczucie pewności siebie. Tak samo informacja zwrotna, którą dostawałem od otoczenia, że to co robię jest ok i to się ludziom podoba i, i też doceniają to co robię. To mi znowu wzmacniało tą pewność siebie. Słuchaj, świetnie, tak ale zaczęło. mówisz na, na bardzo dużym poziomie ogólności. Dobra. Czy mógłbyś dać jakiś przykład? Mówisz, no bo to tak, można tak sobie pogadać, że pewne rzeczy i tak dalej, ale podaj przykład, dokładnie. tak? Przykład tego, mhm. jak to się zaczęło? Tak, tak dokładnie, przykład, tak żeby nasi, nasi słuchacze mogli to zobaczyć. Dobra, sam początek tego, jak, się, jak zaczęło się moje zdobywanie pewności siebie rozpoczęło się w młodych, w zasadzie na samym początku gdzieś szkoły podstawowej, czyli w wieku gdzieś 5-7 lat, gdzie w domu była bardzo trudna sytuacja. Moja mama sama mnie wychowywała, tak naprawdę z moim starszym bratem i była bezrobotna, nie było pieniędzy, nie było na nic kasy. Okay. A ja chciałem, też spędzałem czas ze swoimi rówieśnikami na podwórku, którzy mieli różne rzeczy, mieli jakieś słodycze, jakieś ciuchy a ja ich nie miałem, więc zawsze ja osobiście czułem się gorzej. Nie chodzi o to nawet, czy oni wywierali na mnie tą presję, ja wewnętrznie czułem się gorszy. Więc chodziłem do mamy i prosiłem, mówiłem, że chciałbym to dostać, chciałbym tamto, bo inni mają. I mówiła, że po prostu nie ma tych pieniędzy, więc nie ma skąd tak naprawdę ich znaleźć. I powiedziała, że jak chcesz, to po prostu idź i sobie zarób. I ja Ci mogę powiedzieć, w jaki sposób możesz zarobić, ale musisz sobie sam zarobić, i wtedy będziesz, będziesz miał pieniądze na to, co będziesz chciał wydać. No i co zrobiłeś? Jaki był Twój pomysł? Mój pomysł. To bardziej mój mamy pomysł, bo, bo zaproponowała mi, że mogę bardzo prosto, wtedy jeszcze to się opłacało, sprzedawać makulaturę. I faktycznie chodziłem, zbierałem i, i wśród swojej rodziny i też gdzieś w okolicy, w swojej dzielnicy zbierałem makulaturę, którą... Później zawoziłem wózkiem do, do skupu makulatury i wymieniałem na pieniądze. No dobra, ale powiedz mi Marku, gdzie tu pewność siebie? Bo ja rozumiem, że mówisz teraz o pewnego rodzaju przedsiębiorczości, o zaradności. Aha. Ale co to ma do rzeczy? Gdzie tu pewność siebie? Rezultat. Rezultat dał mi pewność siebie. Rezultat był taki, że podjąłem działanie, mhm. czyli zrobiłem coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem. Zacząłem zbierać tą makulaturę, zawozić do skupu i dostałem pieniądze. Czyli tak naprawdę zrealizowałem swój cel. Moim celem było zdobycie pieniędzy i tak naprawdę mm. nie liczyło się to w jaki sposób dla mnie, yy, dla mnie tym co chciałem, to miałem, chciałem mieć pieniądze. I okazało się, że dostałem gotówkę. Mm -hmm. Więc wiedziałem, że, że po prostu to, to, zrealizowałem ten cel, więc udało mi się osiągnąć to co sobie zamierzyłem, więc moja pewność mm -hmm. siebie wzrosła. Słuchaj, trochę mnie to nie przekonuje. Ja mogę Ci opowiedzieć <laughs> swoją, swoją historię. No, bardzo jak ja musiałem się nauczyć pewności siebie z dnia na dzień. Mm -hmm. yy, yy, Kiedyś Jacek Walkiewicz powiedział, że co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. To jest pewien mit, który nie jest prawdziwy. Ponieważ jak on twierdzi, Aha. co Cię nie zabije, to Cię nie zabije po prostu, ale może Cię sponiewierać i tak pozostawić na resztę życia. I nie wiem, czy trzeba ja wtedy się udać do psychoterapeuty na to, żeby się z tego wyczyścić. Tak. Żeby się pozbierać do kupy. Niemniej jednak ja trzykrotnie w życiu nabywałem, musiałem nabyć błyskawicznie pewności siebie Aha. co do tego, co miałem robić. I na przykład, ja kiedyś się strasznie jąkałem. To był dramat życiowy dla mnie straszny, mm -hmm. bo miałem problemy z wypowiadaniem samogłosek i jak stałem w kolejce na przykład po coś, bo jeszcze wtedy były kolejki, to, to, to pociłem się z lęku, jak miałem podejść do Lady i poprosić o coś i było takie... O, I nie mogłem hmm. z siebie wydosić. To było coś koszmarnego. I co zrobiłeś? I wyobraź sobie, że e, ja nie pamiętam ile miałem wtedy lat, ale wtedy prowadziłem swoją pierwszą firmę, zajmowałem się e, archiwizowaniem dokumentów, co było całkiem niezłym biznesem wtedy. I jedna z moich znajomych powiedziała mi, że w takiej pirackiej telewizji, która wtedy się jakoś tak dość dynamicznie rozwijała, potrzebują, potrzebują prezenterów. Ja wtedy powiedziałem i, i ona się spytała, Irek, może Ty byś akurat no. chciał za to zabrać. A ja do niej mówię, Ty, ty chyba zwariowałaś, ja na, na prezentera. Ale, że tak powiem, pomyślałem sobie, czemu nie pójdę, no chyba mnie nie zabiją. Jak mhm. poszedłem tam, to stał się ze mną pewnego rodzaju jakiś cud, ponieważ podczas tego przesłuchania nie jąkałem się tak bardzo, jak przeważnie to robiłem. I... Następnego dnia dostałem telefon, że kolejnego dnia mam przyjść do pracy i wyjść na wizję. Z dnia na dzień musiałem przestać się jąkać i mi się to udało. Z dnia na dzień przestałem się jąkać. To było wyzwanie, no ale to jąkanie przerodziło się u mnie w pocenie dłoni. To po prostu okay. musiało gdzieś się zamieniłem. Tak? Po prostu lało mi się z dłoni. Woda mi się lała z dłoni. No, no. Także gdzieś to, gdzieś to poszło, ale musiałem się nauczyć pewności siebie przed kamerą, co nie jest łatwe wcale, z dnia na dzień. Ale tutaj w tym, co mówisz, no to pojawiło się wyzwanie, które podjąłeś, czyli jest to na pewno związane z odwagą. Tak, nie skrewiłem. Ale ta odwaga była też determinowana tą pewnością siebie. Bo gdybym nie miał tej pewności siebie, to znaczy nie podjąłbym tego wyzwania, to bym się nie nauczył pewności siebie. Czyli już w tym momencie w tym miałeś pewność siebie. Chyba musiałem mieć. A skąd? Musiałem no to, zacząć mieć. No właśnie, to skąd ją miałeś? Może z matki? No właśnie chyba nie, ponieważ bardzo podobną sytuację miałem jak ty, bo ja też z bardzo biednego domu pochodzę. Miałem też no, ciężką sytuację rodzinną i raczej to ta, ta pewność siebie we mnie nie była budowana. Od ósmego roku życia. Aha. Do ósmego roku życia jak najbardziej, hmm. a po ósmym roku życia raczej była ta pewność siebie we mnie niszczona. I może była ta forma, nie wiem, psychologii to się nazywa chyba nadkompensacja. Podjąłem to wyzwanie dlatego, żeby sobie coś udowodnić. To z tym jąkaniem. Z tym jąkaniem. Znaczy nie, no nie z jąkaniem, tylko z, z pracą ja na wizji w telewizji irackiej tak w roli prezentera. Ok, a mówisz, że miałeś jeszcze jakieś dwie inne sytuacje, tak? Tak jest. Jeszcze potem była sytuacja taka, kiedy byłem kierownikiem produkcji w Polskiej Telewizji kablowej. i z tego kierownika produkcji, człowieka, który się zajmował jakimiś prostymi rzeczami, zostałem awansowany natychmiast na szefa dwóch programów lo lo lokalnych. Kompletnie się na tym nie znałem, mhm. ale musiałem się i byłem totalnym analfabetą komputerowym, i musiałem się natychmiast y, nauczyć zarówno obsługi komputerów, jak i zarządzania y, dwoma kanałami telewizyjnymi. Czyli stąd teraz jesteś takim hakerem właśnie komputerowym. <laughs> no więc właśnie, więc wtedy troszeczkę inaczej to wyglądało, bo wtedy ta emisja była jakby analogowa. Także no to były lata, początek lat 90. No i wtedy nie było jeszcze tak fantastycznych rzeczy jak mamy teraz. Także mhm. cały czas jeszcze zarządzałem analogowo. Aczkolwiek komputery już były, ale to był Windows chyba tam 95, który mhm. musiałem się nauczyć. Ja, tak jak przy Twojej wypowiedzi, jak i tej mojej wcześniejsze, cały czas się zastanawiam, czym to, czym tak naprawdę, jakby jak zdobyć tą pewność siebie, bo mówimy o tym, gdzie one się u nas przejawiały, ale tak naprawdę, mhm. jak ją zdobyć. Znaczy, wiesz, co ja mam pewien pomysł. No. Ja jestem zwolennikiem metody małych kroków. Mhm. I na przykład mam znajomego, który musiał się nauczyć pe pewności siebie na przykład w występowaniu przed, przed większą publiką. Mhm. No to pierwszą rzeczą, którą, yy, którą mu poradziłem, to żeby się udał do takiego bardzo fajnego, bardzo fajnej organizacji międzynarodowej Toastmasters. To jest klub przemawiania publicznego. I tam w takiej bardzo fajnej, takiej cukierkowo lukrowanej atmosferze E, uczy się pokonywania swoich lęków mhm. przed przemówieniami po, y, publicznymi. Cokolwiek by tam nie powiedział wszyscy klaszczą, brawo, brawo, pięknie no, i tak no, dalej, to co buduje pewność siebie. No, I to jest jeden z obszarów. Nie? Czyli może jeżeli się czegoś boisz, po prostu rób to. Jak ktoś ma lęk wysokości, Aha. to powoli niech wchodzi na przykład na coraz wyższe piętra i zerka przez okno żeby się do tego przyzwyczaić. Skądś to znam. Jeżeli na przykład ma, miałem taką sytuację z moim, z moim klientem, z moim znajomym, który miał bardzo ciężki wypadek na nartach. Mhm. I to co mu poradziłem, to żeby od razu nie próbował przełamywać tego lęku, tylko żeby na przykład ubrał się w domu, w buty, w kostium, nałożył narty i poczuł się w tym. Potem, żeby pojechał z tymi butami, z tymi nartami gdzieś ja na stok, ubrał się. A, ale żeby nie zjeżdżał, żeby postał trochę w tych nartach. Ja już sobie wyobrażam w tym momencie naszych słuchaczy, My którzy to... się nie, ubierają. No, no, właśnie. No, właśnie, no. ale wyobraź sobie, że to, że, że, że to zadziałało. Facet teraz jeździ, a miał mhm. bardzo ciężki wypadek, bo naprzeciwka nalichał drzewo. Tak? I mało miał tam wstrzęśnienie mózgowia i tak dalej. Także małymi krokami też można. Też można, tak? Czyli... To ja, ja ci powiem co ja robię, bo faktycznie też bym to nazwał metodą małych kroków, ale wydaje mi się, że też pewność siebie wynika z konsekwencji w działaniu i też z takiej systematyczności. Mhm. Dla mnie jest to bezpośrednio związane i ja też tą metodę wyznaję, dlatego że ja, ja dużo gdzieś obserwuję siebie i swoich zachowań, więc do tej pory wyglądało to jeszcze wcześniej w ten sposób. Ja bardzo szybko się czymś zapalam do jakiegoś pomysłu, a następnie szybko się do niego zniechęcam. Dlatego, że gdy coś mnie zaczyna pasjonować, poświęcam temu bardzo dużo czasu i tak naprawdę głowa mi się zaczyna na tym fiksować, że, że to jest tempo i, i tak naprawdę intensywność, którą będę utrzymywał cały czas to. Za chwilę się okazuje, nie wiem, po tygodniu, miesiącu czy, czy tam w dłuższym czasie, że już nie mogę tyle czasu poświęcać, więc mówię, no cholera, to już, to ja jeżeli nie mogę tyle czasu poświęcać, to w ogóle nie będę temu poświęcał czasu. I tak naprawdę te pomysły, te, te moje zaangażowanie z tych, z tych działań zaczyna spadać. Ale to jest to się Dokładnie. U siebie. Dokładnie. I teraz to, co ja w tym momencie robię, to co w sobie wypracowałem i co działa. Dlatego chcę powiedzieć po prostu mhm. słuchaczom, co u mnie działa, w jaki mhm. sposób. Mhm. To zacząłem sobie właśnie też dzielić to na dużo mniejsze kroki i żeby to, co jest problemem często, to jest rzucanie się właśnie na głęboką wodę. Można to sobie podzielić, można, bo, bo pytanie brzmiało u nas tak naprawdę na fanpage'u, jak zdobyć pewność siebie w biznesie. Ja uważam, że to nie do końca jest poprawnie sprecyzowane pytanie, dlatego że pewność siebie jest pewnością siebie. I jeżeli my jesteśmy pewni siebie, to i ona w biznesie też się będzie przejawiała. Stąd, żeby zdobyć tą pewność siebie w biznesie, odpowiadając na pytanie naszego słuchacza, Warto ją sobie potestować już w swoim życiu, w swojej codzienności. I teraz co ja robię? Ja, żeby zdobyć większą jeszcze pewność siebie w biznesie, w tej chwili uczę się angielskiego. tak? Zacząłem uczyć się też francuskiego. Wykonuję codzienne ćwiczenia fizyczne w domu. Czyli zaczynam tak naprawdę te postanowienia noworoczne, o których mówimy, można, można je stosować. I jeżeli ja faktycznie widzę, że je stosuję na co dzień, one stają się moim nawykiem, ja wykorzystuję tutaj siłę nawyku w tym wszystkim, to później mi wzrasta pewność siebie, bo ja widzę, że jeżeli ja sobie postawię cel, to go realizuję, że, że zdobywam coś, czego wcześniej nie miałem, rozwijam się, ludzie zaczynają dostrzegać, że jestem coraz bardziej nie wiem, kompetentny, czy, czy mam coraz szersze spektrum umiejętności swoich. Więc zaczynałem mi o tym mówić, więc znowu moja pewność siebie wzrasta. I tak naprawdę to jest takie koło zamachowe, które cały czas się później już nakręca i to mi daje pewność siebie też w biznesie. Bardzo fajne. Pojawiła mi się jeszcze jedna rzecz, w jaki sposób można zdobyć wiedzę, jak nabyć pewność siebie. Aha. Ja jestem zwolennikiem mentoringu. I to takiego nieświadomego też. Mhm. To, co ja na przykład robiłem kiedyś, jeżeli miałem pewne deficyty wiedzy, to Pytałem się ludzi mądrzejszych i bardziej doświadczonych ode mnie. Takich ludzi można znaleźć na przykład na różnego rodzaju spotkaniach biznesowych, jeżeli mhm. już mówimy o pewności siebie w biznesie. Ja osobiście radzę Wam, drodzy słuchacze, żebyście po prostu pytali, zadawali, byli odważni w zadawaniu pytań ludziom, doświadczonym ludziom, którzy mają pewność siebie. Czyli na przykład można pójść, nie wiem, do jakiegoś klubu biznesowego na jedno ze spotkań i po prostu zadawać pytania. W jaki sposób nabyć pewność siebie? No, może ja... do nas, może nam warto też zadać to pytanie. Do może pewność. nie trzeba daleko szukać. Jeżeli słuchacze są i chcą nas słuchać, to może niech Aha. nas na przykład mogą spytać, w jaki sposób zdobyć tą pewność siebie. Ja może rozumiem, nie to, my szukać. mamy pewne własne doświadczenia. No. A mnie bardziej chodzi o to, żeby na przykład zadać takie pytanie. 20, 30, 40 osobom, mm -hmm. którą, którzy tę, tę pewność siebie już mają i dochodzili w różnoraki sposób, bo niekoniecznie jest tak, że to, co nam się sprawdziło, tak. sprawdzi się wam, drodzy słuchacze. Mm -hmm. Więc warto mieć wybór, warto pytać. Jeżeli masz wątpliwości, chcesz czego wiedzieć, chcesz się czegoś dowiedzieć, po prostu dopytuj ludzi, którzy są w tym obszarze kompetentni. Czyli tak podsumowując. Z tego z mojej wypowiedzi ja to co chciałbym, żebyś zapamiętał, to jest to, żeby wyznaczać sobie codzienne cele, niekoniecznie związane z biznesem, ale jakieś codzienną czynność, którą będziemy wykonywać dzień po dniu, dzień po dniu, która za chwilę wejdzie w nawyk. W ten sposób będą się rozwijały nasze kompetencje i ta pewność siebie zaczyna się pojawiać, żeby podzielić sobie to na małe cele, żeby nie wyznaczać sobie na samym początku już nie wiadomo jakich wielkich celów. Ja wiem, że, że obserwujemy i media nas też strasznie karmią i literaturę jakimiś wielkimi historiami sukcesu, ale oni też zaczynali od mniejszych celów, ale to o tym nikt nie mówi. więc dokładnie, bo to jest tutaj, nie, nie, mało ciekawe. Dokładnie, więc tutaj ważne, żeby zaczynać od małych kroków, podzielić sobie to, wychodzić ze strefy komfortu, rzucać samemu sobie wyzwania. Tak jest. I jeszcze jedna ważna rzecz. Nagradzać się. Nagradzać mm -hmm. siebie. Tak, Czyli jeżeli na przykład mamy jakiś cel, który osiągamy, to na przykład nagrodzić się bardzo fajną czekoladką Lindora, na przykład, którą się zje z... To się nazywa lokowanie produktu ojej, rzeczywiście, przepraszam. Będzie pip, zrobimy Będziemy pip. musieli zrobić pip, rzeczywiście. To powiem jakąś czekoladką albo jakimś ciasteczkiem, albo chociaż siebie samego pochwalić. Bo to również buduje pewność siebie. Ja propagując zdrowe odżywianie bym powiedział, że można się nagrodzić na przykład jakimś spacerem, o. pójściem do kina, poczytaniem jakiejś dobrej książki, czy po prostu jakimś momentem czasu dla siebie. Nagrodzić się tym, co nam sprawia frajdę. Dokładnie. Widać, że dealera Irka przyjemność sprawia, jego narkotykiem są słodkie. Dyczę. tutaj wyszło wszystko. Wyszło, może z worka. Okej, okay. okay. dobra, dziękujemy i zachęcamy Was do tego, żebyście pisali. Mówcie, czego tak naprawdę chcecie słuchać, a będziemy te tematy w kolejnych podcastach poruszać. Do usłyszenia w kolejnym podcastie. Do usłyszenia.